Wszystkie inne okoliczności do tego, jakie były motywy tego mężczyzny będą ustalane w późniejszym etapie postępowania. A czy już wiadomo, kto to jest, ten pan, który oddawał strzały? Wiemy, że jest to mężczyzny, były pracownik tej firmy. A w jakim wieku? Mężczyzna ma 42 lata. Czy są jeszcze jakieś te działania prowadzone na, na miejscu? Jak długo będą dziana? Na chwilę obecną tyle możemy powiedzieć. Tak jak powiedziałam, trwają czynności. Policjanci liczne siły są zgromadzone do tego, żeby tego mężczyznę zatrzymać. I priorytetem naszym jest właśnie to, żeby tego mężczyznę zatrzymać. Czyli w tym momencie tam są kontrterroryści, którzy starają się zatrzymać tego mężczyznę? Tak, nie tylko kontrterroryści, ale również policjanci, tak jak powiedziałam, z Komendy Miejskiej, policji Komendy Wojewódzkiej, jak i również negocjatorzy. W tej chwili prowadzone są negocjacje z mężczyzną. Tutaj też bardzo dużo się dzieje, dużo pracowników, autokarów. Rozumiem, że w tym momencie fabryka nie działa. Te wszystkie służby tutaj pomagają tym osobom. Jakaś pomoc też jest udzielana tym osobom? Pracownicy zostali ewakuowani w bezpieczne miejsca i teraz to już kwestia tutaj oczywiście firmy. Pewnie są zadysponowani do miejsca zamieszkania w bezpieczne miejsce, żeby nie przebywali w tym miejscu. I to była Agnieszka Jachimek z łódzkiej policji. Były pracownik albo obecny pracownik fabryki, będziemy to jeszcze wyjaśniać, fabryki w Nowym Józefowie pod Łodzią, oddał strzały, trwa akcja, to właśnie Państwo słyszeli. I teraz informacje Polskiego Radia 24. To są informacje Polskiego Radia 24. Odbierze ślubowanie, ale tylko od wybranych. Na początek pytamy o ruch prezydenta w sprawie nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Niskie ceny paliw? Dzień drugi przy granicy z Niemcami, kolejki do tankowania. To początek przygotowań do powrotu człowieka na księżyc. Na koniec u nas odliczanie do startu załogowej misji Artemis 2. Minęła dziesiąta, Łukasz Jakubowski, dzień dobry. Sejm wybrał sześcioro, prezydent zaprosił dwoje. Za godzinę Karol Nawrocki odbierze ślubowanie od nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o Magdalenę Będkowską i Dariusza Szostka. Co z pozostałymi nowo wybranymi sędziami? O możliwe scenariusze polityków pytał gospodarz Poranka Rochkowalski, który jest ze mną w studiu. Witaj. Powiedz, co usłyszałeś od swoich gości? Politycy ze wszystkich opcji też czekają, aż stanie się jasne, po co prezydent zaprosił sędziów i dlaczego tylko dwoje. Łukasz Rzepecki z Konfeder zwracał uwagę w poranku Polskiego Radia 24, że pozostałych czworo sędziów pochodzi z rekomendacji Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Część z nich sprzeciwiała się działaniom rządów Prawa i Sprawiedliwości i współpracowała z byłym ministrem Adamem Bodnarem. To może być powód braku zaproszenia, tak przekonywał Rzepecki. Nasz drugi gość, Ludowiec Marek Sawicki, powątpiewał, czy do ślubowania w ogóle dzisiaj dojdzie. Poseł PSL-u zauważył, że sędziowie zostali wezwani na różne godziny i według niej Wcale nie ma pewności, że skończy, się, że nie skończy się wyłącznie na kurtuazyjnym spotkaniu. A całe te rozmowy mogą Państwo wysłuchać na portalu Polskiego Radia i w naszej aplikacji mobilnej. Poranne polityczne rozmowy Polskiego Radia 24 podsumował dla nas Roch Kowalski. Dziękuję. Teraz aktualne cenniki na stacjach paliw. 6,21 płacimy za benzynę 7,66 za olej napędowy. To drugi dzień z obniżonymi o ponad złotówkę cenami paliw. Najniższe ceny w Europie kuszą kierowców z zagranicy. W kolejce do stacji paliw w Lubieszynie niedaleko Szczecina widać głównie Niemców.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 O, właśnie, słychać jakim sprzętem przyjeżdżają, jeszcze nie widziałem, żeby ciągnikami nawet przyjeżdżali. To jest pierwszy przypadek chyba. Premier Donald Tusk zapewnia, że monitoruje tzw. turystykę paliwową. Rząd nie wyklucza też ograniczeń za obcokrajowców w kupowaniu paliwa w naszym kraju. Czujemy niedosyt. Mieli przewagę, grali dobrze, ale przegrali. To komentarze po meczu Polska-Szwecja. Biało-Czerwoni przegrali 2-3 i nie pojadą na mundial. Zdecydowały indywidualne błędy, ale w końcu mamy drużynę, mówi nam Adrian Heluszka z Przeglądu Sportowego. Tym bardziej myślę, że trzeba docenić pracę mm -hmm. Jana Urbana, który faktycznie wprowadził wiele takiego świeżego powietrza, po układu pewne rzeczy, wprowadził dobrą atmosferę i tym bardziej szkoda, że, że całe te eliminacje nie kończą się dla nas takim happy endem i byłyby takim, myślę, że fajną klamrą, fajnym zwieńczeniem tych pierwszych kilku miesięcy pracy Jana Urbana z naszą kadrą. Ale ta praca się nie kończy mimo porażki PZPN za opowiada przedłużenie umowy z Janem Urbanem. Na koniec kosmiczna misja. Tuż po północy ze środy na czwartek wystartuje Artemis 2. Czworo astronautów poleci w dziesięciodniową podróż, by okrążyć Księżyc. Start nastąpi z przylądka Canaveral na Florydzie. Na miejscu jest nasz specjalny wysłannik Jan Pachowski.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 A co u nas w pogodzie? Południowy wschód kraju, tu dziś pochmurno i deszczowo. W górach znów dosypie śniegu, tak do 7 centymetrów. Im dalej na północ i zachód, tym więcej słońca i bez opadów. Na termometrach przeważnie od 10 do 13 stopni. Tam, gdzie niebo zakryły chmury, jest dużo chłodniej. Na Podkarpaciu dziś tylko 5 stopni. Reklama.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 Dzień w Polskim Radiu 24. Jest dziewięć po dziesiątej, zabieramy Państwa na Polskie Radio 24.pl, bo tam informacje o strzałach w łódzkiej fabryce. Ewakuowano budynek, 400 osób. Wszyscy pracownicy firmy zostali policzeni i to jest dowód na to, że nie było rannych. Nikomu nic się nie stało, tak mówiła też aspirantka Kamila Sowińska z Biura Prasowego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Na miejscu wciąż pracują służby, prowadzone są działania mające na celu zatrzymanie mężczyzn, które wtargną do zakładu to były pracownik firmy nieobecny więcej informacji na temat tego co wydarzyło się w tej fabryce podluskiej fabryce w kolejnych wydaniach informacji stan dnia Taniej na stacjach, państwo to już pewnie odczuli, bo obniżyliśmy, to znaczy rząd, tak? a my to odczuwamy w naszych kieszeniach, przynajmniej, przynajmniej trochę ceny paliw na stacjach. W związku z tym w sąsiednich krajach są one dużo wyższe. Rząd obiecał przeciwdziałać takiej turystyce paliwowej, to znaczy, żeby w strefach przygranicznych na przykład nie okazało się, że nasi sąsiedzi wykupują to, co my możemy kupić taniej. Litewski korespondent Polskiego Radia Kamil Zalewski, Kamilu Dzień Dobry. Dzień dobry, witam Ciebie, witam Państwa. Ty byłeś w Mariampolu, który jest mniej więcej 30 kilometrów od polskiej granicy mm -hmm. i teraz jesteś w Suwałkach, czyli no mniej więcej 60 kilometrów dalej. Tak Jakie są różnice w cenach paliw? No, dosyć spore, bardzo duże. W Mariampolu na stacjach paliw za liter diesla kierowcy płacą około 2,20 euro, czyli prawie 10 zł, a w suwałkach tutaj stoję przy jednym, przy jednej ze stacji paliw, są ceny nawet niższe niż te, które podajemy. Diesel kosztuje 7,61. Benzyna 95, ale jak rozumiem, to nie jest benzyna premium 6 zł i 9 groszy. To jest stacja automatyczna, więc pewnie dlatego te ceny są trochę niższe. No różnica w cenie, tak jak słychać, jest duża, kolosalna, ale muszę przyznać, że spodziewałem się większego oblężenia na suwalskich stacjach paliwowych ze strony Litwinów. Rozmawiałem z pracownikiem jednej z nich, który zaznaczył, że tak zwana turystyka paliwowa w najbliższych dniach może przybrać na sile ruch Litwy tutaj na, na suwałki jest widoczny znacznie, tak? Głównie z zakupami, tak. A jak pan myśli, te ceny paliw przyciągnął też mieszkańców Litwy? Dla nich to nie będzie za daleko, na przykład z takiego Mariampola? Na pewno przyciągnął. To nie jest pierwszy raz, gdzie w Polsce jest tańsze paliwo niż na Litwie. W poprzednich takich czasach, gdzie to paliwo było powiedzmy tam 50-70 groszy tańsze w, w suwałkach, no ten ruch Litwinów był.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 Przyjechaliśmy z Kowna. Tradycyjnie przed świętami robimy tu zakupy, bo jest po prostu taniej. U nas paliwo kosztuje ponad 2 euro, u was niecałe euro 80 euro. My jesteśmy spod Mariampole. No oczywiście, że się opłaca i na pewno Litwini też będą tu przyjeżdżać, by tankować, bo u nas jest za drogo. Dzisiaj rano przed wyjazdem z Wilna pytałem na jednej ze stacji paliwowych mieszkańców litewskiej stolicy, czy warto pojechać do Polski i zatankować. No w końcu ze stolicy Litwy do Suwałki jest ponad 220 km. Do tego na taką podróż trzeba przeznaczyć jakieś 6 godzin w obie strony. O to co te osoby mi odpowiedziały.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 to myślę, że będzie jeździł. Ale wtedy pewnie nasze państwo zrobi jakiś krok. Może znowu zamknąć granice, Albo jeśli pojawi się taka turystyka paliwowa, to może coś polskie władze wymyślą. Litewski rząd chce w tym tygodniu obniżyć akcyzę, ale tylko na olej napędowy. Jeśli plan się powiedzie, to cena diesla spadnie o 6 eurocentów, czyli jakieś 30 groszy. W planach są również modyfikacje w procedurach zakupu biopaliw oraz wdrożenie nowych narzędzi do monitorowania cen na rynku. A od dzisiaj na Litwie obowiązuje 50% zniżka na bilety kolejowe. Ulga będzie obowiązywać do końca maja. Kamilu, może wieść musi się roznieść, żeby na Też naszych stacjach było tłoczniej. Bardzo Ci dziękuję. Taki... Kamil Zalewski z nami. Przepraszam, coś jeszcze chciałeś dodać? Chciałem tylko, tak, Chciałem tylko dodać, że rozmawiając z tymi osobami w Wilnie. Ja pytałem więcej osób. Dużo osób po prostu nie wiedziało o tym, że na polskich stacjach paliw jest taniej. Dowiadywały się one dopiero ode mnie. Chociaż wczoraj widziałem artykuły w litewskich mediach informujące właśnie między innymi o tym. Bardzo Ci dziękuję, Kamil Zalewski, z nami w Polskim radio 24. Komentarz. A z nami Ołek Biłecki, ukraiński dziennikarz. Dzień dobry, Panie Redaktorze. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Dziękujemy, że pan z niego skorzystał. Chcę zacząć naszą rozmowę od tego, co wydarzyło się pod koniec ubiegłego tygodnia. To było spotkanie na szczycie państw G7 i doszło tam do starcia między sekretarzem stanu USA Marko Rubio, szefową unijnej dyplomacji Kają Kallas. Kaja Kallas mówiła do Marka Rubio. Minął rok, Rosja się nie posunęła, kiedy wasza cierpliwość się skończy, pytała, a on się zdenerwował i podobno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 Okazuje się w tym wojsku. Mhm. Wspomniany e, przez pana dowódca, ukraiński dowódca, mówił też e, niedawno zupełnie w telewizyjnym wywiadzie, że początek marca to miało być wzmożenie e, rosyjskich działań nawet na 13 głównych kierunkach. To, to miała być nawet szeroko zakrojona ofensywa.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 Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie.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 Listę wszystkich organizacji pożytku publicznego, którym możesz pomóc, znajdziesz na podatkigov.pl oraz pozytek ngo.pl. 1,5 procent sercem. Ogłoszenie społeczne. To są informacje polskiego radia 24. Minęła 10.30, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Obława za sprawcą strzelaniny w fabryce w Łodzi. Na teren jednego z zakładów wszedł były pracownik, który oddał strzały w kierunku innego pracownika. Relacjonuje Agnieszka Jachimek z łódzkiej policji. Ewakuowano kilkaset osób. Mamy pewność, że nikt nie został ranny. Około 400 osób tej firmy zostało ewakuowanych w bezpieczne miejsce. Wszyscy się odliczyli, więc mamy tą pewność, że absolutnie nikt nie został ranny. Na miejscu wciąż pracuje policja, trwa poszukiwanie sprawcy. Do tego tematu wrócimy tuż po informacjach. Naszym gościem będzie Krzysztof Kubiciel, ekspert do spraw bezpieczeństwa i sytuacji kryzysowych. Dostali zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego. Chodzi o dwoje nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. To Magdalena Będkowska zgłoszona przez PSL i Dariusz Szostek, kandydat Polski 2050. Pozostałych czworo nie otrzymało zaproszenia. Dlaczego tylko dwoje sędziów? Pytaliśmy o to prawnika Tymoteusza Paprockiego. Mam nadzieję, że pan prezydent chce celebrować i na ratę przyjmować rote ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego i stąd jest to rozłożenie w czasie, żeby pokazać, jaka jest ranga Trybunału Konstytucyjnego. Więcej informacji dotyczących zaprzysiężenia sędziów Trybunału w południe ma przedstawić się szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Narciarze cieszą się z nagłego powrotu zimy na Podhalu, ale to zła informacja dla ptaków. Ornitolodzy obawiają się, że niektóre mogą nie przetrwać tych trudnych dni. Intensywne opady śniegu odcięły je od naturalnych źródeł pożywienia, dlatego warto je dokarmiać. Nasza pomoc yy, może uratować Najsłabsze skrzydzate zwierzęta, wyjaśnia Stanisław Broński z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Ważne jest też odpowiednie dokarmianie. Chleb i produkty zawierające sól mogą być dla ptaków śmiertelne, dodaje ekspert.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 Dzień w Polskim Radiu 24. Jest 10.33. Przypomnę Państwu, dziś od rana śledzimy to, co dzieje się w fabryce pod Łodzią, bo tam wszedł uzbrojony mężczyzna i oddał kilka strzałów w stronę jednego pracow z pracowników. Słyszeli Państwo także w informacjach przed chwilą najważniejszą wiadomość. To znaczy nikomu nic się nie stało, bo wszyscy pracownicy tej fabryki, którzy zostali Ewakuowani zostali też policzeni, wiadomo w największym skrócie i uproszczeniu, że nikogo po prostu nie brakuje, wszyscy są bezpieczni. Teraz z nami Krzysztof Kubiciel, ekspre, ekspert przepraszam, do spraw bezpieczeństwa i sytuacji kryzysowych. Dzień dobry panie Krzysztofie. Dzień dobry, witam państwa. Ja się zastanawiam, ciekawa jestem czy pan także, jak może były pracownik wejść do fabryki, w której pewnie są systemy ochrony i bezpieczeństwa i jeszcze do tego z bronią? Tak, to jest interesujące zagadnienie i też zadaję sobie takie pytanie. Chyba ten zakład nie był tak istotny ze względów jakich, bym powiedział, strategicznych i gospodarczych, gdzie takie, do takich sytuacji dochodzi. Jeżeli to był były pracownik, to zakładam, że znał wszystkich tych, którzy stoją na wejściach do fabryki i tam po prostu sobie wszedł jako pracownik były. Nie zatrzymał, bo może nie ma nawet tam systemów kontroli takiej, która by umożliwiła sprawdzenie, czy ktoś ma jakieś niebezpieczne narzędzie. To, to, to jest wszystko jeszcze prawdopodobnie do analizy i pewnie z czasem się dowiemy, natomiast istotne jest to dla mnie, że od wczesno porannych godzin Mamy do czynienia z bardzo poważną sytuacją kryzysową na terenie zakładu. Na szczęście, na szczęście, udało się ewakuować wszystkie osoby około 400 osób, tego co tutaj podają media i te osoby zostały skierowane do miejsca mieszkania i mają przyjść następnego dnia. Czyli policja zakłada, że ta, ten problem zostanie rozwiązany dzisiaj. Docierają też do mnie informacje, że został zlokalizowany i prawdopodobnie negocjator próbuje nawiązać z nim kontakt, żeby go przekonać, żeby odstąpił od swoich zamiarów, to jest następny element, który też jest bardzo poważny i istotny, bo tak naprawdę nie znamy psychiki tego człowieka i nie wiemy czy w czasie tych negocjacji nie dojdzie do strzału i nie zostanie na przykład w jakiś sposób yy, poraniony yy, negocjator. To jest zagrożenie nie tylko dla osób pracujących tam, ale także dla yy, policjantów funkcjonariuszy, którzy blokują ten teren. Bo nie wiemy tak naprawdę, nie ma te potwierdzenia. Gdzie on się znajduje? Yy, zakładam i to jest słuszne, chyba, założenie, że on zna topografię tego zakładu. Bardzo no, dobrze. jeśli jest byłym pracownikiem, to pewnie tak. Tak, tak. to jest bardzo rozległy zakład, teren tego, co pokazują tutaj media. I, I możliwość ukrycia się, jeżeli jeszcze ktoś zna te miejsca, to jest, to jest duże prawdopodobieństwo, że tak istnieje. Obawiam się też, że może doprowadzić, stąd też jest straż pozarna, że on może doprowadzić do jakiegoś też zagrożenia o charakterze materialnym, że podpali ten zakład, albo jakiś uszkodzi w jakiś sposób to uniemożliwi albo spowoduje ograniczenie w czasie produkcji. Takie sytuacje mogą mieć też miejsce. Prawdopodobnie po ujęciu tego spraw, tylko zakładam, że to się uda, zakład musi być dokładnie sprawdzony, czy on nie zostawił jakichś ładunków, czy w jakichś miejscach, bo tak naprawdę to nie wiemy, czy on tylko dzisiaj wcześniej czy wcześniej wchodził, czy gotował się do tego. Wiele jest tych znaków zapytania, na które dzisiaj nikt nie jest w stanie odpowiedzieć i to dopiero się z czasem to wszystko rozwija. Więc mamy czynienia z sytuacją kryzysową taką wielopoziomową. Raz, dotyczy pracowników, drugi raz dotyczy funkcjonariuszy, którzy są narażeni. I trzecia jest jeszcze kwestia, to jest, yy, są straty materialne spowodowane zatrzymaniem produkcji. Do no, tego się prawdopodobnie nie da już od, odtworzyć, nadrobić, chyba, że będą pracować po godzinach albo w jakieś dni wolne. Yy, no nie wiem jaka tam jest sytuacja materialna i kondycja firmy, ale to wpływa też na, yy, na, na, na wyniki yy, gospodarcze tego, tego zakładu. takiego błahego niby pojedynczego y, elementu, który stworzył, że trzeba było ten zakład zatrzymać. Nie no wiemy też czy nie zostały zatrzymane jakieś instalacje, y, które są niebezpieczne, na przykład z, z gazem, y, czy jakieś inne. To wszystko y, jest, no, składa się na tą całą tą sytuację kryzysową, która trwa. To w chwili ujęcia sprawcy albo jego bezwładnienia. Sytuację mamy bardzo poważną i z tego co tutaj migawki pokazują różne stacje, zakład dookoła jest, wszystkie drogi są pozamykane, a więc mieszkańcy też są dotknięci taką, tą, tą sytuacją. To jest, jak już powiedziałem, mamy do czynienia z poważnym zagrożeniem. W szczęście, w tym mhm. nieszczęściu, że udało się wszystkich ewakuować 400 osób. Z tego co widzę teraz na pasku jednej stacji, że ewakuowano 400 osób, sprawdzono ich tożsamość, bo wśród nich mógł też się on ukrywać, wyjść razem z nimi. No też taka sytuacja mogła zaistnieć. Wcześniej media informowały, policja także, że ten mężczyzna oddał strzały w stronę jednej osoby. Coś panu to mówi? Żeby ta zelbeta Pomijając fakt, że skąd on miał broń, no przecież to nie jest tak jak to, e, chyba, że miał pozwolenie na broń, bo przecież w końcu w Polsce kilkadziesiąt tysięcy osób ma legalnie, e, posiada broń palną, pozwolenie na e, użytkowanie broni palnej, e, to tego nie wiemy, e, nie wiemy czy to były jakieś porachunki e, osobiste, czy ktoś mu zwrócił uwagę, że wszedł na teren zakłady, on wyjął tą broń i zaczął scarać, no trudno powiedzieć, policja tych komentarzy, tak to ja też nie jest w stanie e, określić e, przyczyny e, w związku z tym, że on użył tej, tej broni. E, no. Panie Krzysztofie, mam taką propozycję, bo mamy najświeższą wypowiedź przedstawiciela policji, łódzkiej policji, Panie? Kamila Sowińska, oficerka prasowa komendanta miejskiego. I za chwilę wrócimy do rozmowy. Z mężczyzną policyjny negocjator prowadzi z nią rozmowę. Czy wiemy coś więcej poza jego wiekiem? że jest to były pracownie 40-letni mężczyzn. A o, a propos motywów, czy on tłumaczył, dlaczego? Na chwilę obecną nie udzielamy informacji, ponieważ wiadomo, najważniejsze naszym priorytetem jest to, że po prostu mężczyzna został zatrzymany. A później będziemy udzielać szczegółowych informacji. Czyli ta akcja już się zakończyła, negocjacje już nie, się zakończyły? cały czas negocjacje trwają z mężczyzną. Mhm. Ale państwo już go namierzyli, tak? Z mężczyzną jest nawiązany kontakt, trwają e, negocjacje policyjne, negocjator rozmawia z 40-letnim mężczyzną. I to Ale... się wszystko dzieje na terenie te, tego zakładu na terenie, który jest przynależny do Nowego Józefowa. Czy to jest teren samego budynku, czy też poza. Nie mogę niestety zdradzać tych szczegółów. A czy możemy Dlatego... powiedzieć, ilu policjantów w tej chwili pracuje na miejscu? Są bardzo duże siły, ponieważ są to zarówno policjanci z Komendy Miejskiej, Wojewódzkiej Policji Włodzi Łodzi Samodzielnego Pododdziału kontrterrorystycznego Policji Włodzi jak i Oddziału Policji e, Prewencji. A wiemy, e, może pani powiedzieć, ile on strzałów ostatecznie oddał? Nie mogę udzielać szczegółowych informacji. A wiemy, jaką broń e, ma sobą? Nie mam informacji, kto to była za jednostkę broni. Niemniej jednak jest to bardzo niebezpieczna sytuacja, dlatego bardzo proszę, żeby państwo się nie zbliżali do tego miejsca. Tak? Pozostali na mnie. To są najnowsze informacje, te najistotniejsze pana zdaniem. Co usłyszeliśmy? To co? No, podję podjęto negocjacje. No to, to już jest, jak mówię, krok we właściwym kierunku. Teraz jest kwestia tylko taka, czy on się gdzieś zabarykadował, bo jeżeli się zabarykadował, no to jest, jak bym powiedział, utrudniony ten kontakt, bo nie ma pewnie wzrokowego, tylko że przez jakieś urządzenia tam próbują z nim negocjować. Obawiam no, się też, że taki przypadki do muru, żeby nie popełnił samobójstwa też. No. Przecież on sobie zdaje sprawę, że teraz będzie odpowiadał karnie za te wszystkie swoje czyny, za zagrożenie, za spowodowanie zatrzymania zakładu. O tym mu się rozbiera tam. Jeszcze jak no, tą broń nielegalną. No to tych parę artykułów mu tam przepiszą. No i to też jest taki element, który trzeba zakładać. Z tego też powodu tam jest, są, widzę, i karecki, i Straż Pożarna i też y, tych y, masę tych policjantów, z tego co już zostało wymienione nawet y, konteryści, którzy są tam zaangażowani i czekają na ewentualne wejście. No to wszystko jest cały czas sytuacja kryzysowa, która trwa. Już trwa kilka mm -hmm. łatwych godzin od godziny siódmej, czy tam od ósmej, no to już mamy... Około siódmej, tak. tak. To już mamy po prawie cztery godziny yy, takich przepychanek. No tak trzeba to nazwać. Yy, na szczęście jeszcze raz powtarzam, że udało się wszystkich samtąd wyprowadzić. I że nikomu nic się nie stało jasne. Krzysztof tak. Kubiciel, ekspert do spraw bezpieczeństwa i sytuacji kryzysowych z nami w Polskim Radiu 24. Dziękuję panu za komentarz. Dziękuję. Dziękuję państwu. A z nami redaktor Michał Wróblewski, Wirtualna Polska. Dzień dobry, panie redaktorze. Mam nadzieję, że się za chwilę usłyszymy. Halo, dzień dobry. O, ja. doskonale. Nawet lepiej niż się spodziewałam. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzie Jestem ciekawa, czy pan, podobnie jak ja, jest... Ciekawy wyjaśnień pana ministra Boguckiego w sprawie nominacji sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Uroczystość co prawda o 11, ale koło południa ma się odbyć konferencja z udziałem właśnie prezydenckiego ministra i mamy się dowiedzieć, dlaczego tylko dwoje i co dalej? Mhm. E, tak, też jestem ciekawy tej konferencji, dlatego że chyba pierwszy raz mamy do czynienia z sytuacją taką, że prezydent rzeczpospolitej selektywnie dobiera sędziów, których, od których zamierza przyjąć ślubowanie, od których tego... Ślubowania przynajmniej na razie przyjmować nie zamierza. Ci sędziowie zostali, ci, te dwoje sędziów, którzy dzisiaj mają złożyć ślubowanie przed prezydentem, to są osoby wskazane przez koalicjantów Koalicji Obywatelskiej, czyli... Polskie Stronnictwo Ludowe i Polskie 2050 i z Koalicji Obywatelskiej słyszę takie głosy, że jest to kolejna próba ze strony pałacu Prezydenckiego, by spróbować przynajmniej podzielić koalicjantów. Takich podziałów nie ma, bo dzisiaj politycy nie są w stanie wpłynąć na tychże sędziów i cokolwiek im kazać. W państwie prawa takie rzeczy nie powinny się zdarzyć. Po prostu sędziowie otrzymali, ci, którzy dzisiaj złożą ślubowanie, otrzymali informację, że są zaproszeni do Pałacu Prezydenckiego, zatem w tym pałacu się stawią, a ci sędziowie, od których prezydent prezydent przynajmniej podkreślam na razie tego ślubowania przyjmować nie zamierza też nie zamierzają się buntować bo są zbyt jak mówią poważnymi ludźmi żeby w tej sprawie wszczynać jakieś awantury oczywiście wszyscy są tą sytuacją skonsternowani, zdziwieni tak jak powiedziałem sam mm, oczekuję oczekuje wyjaśnień od samego pana prezydenta nie tylko od a, ministra z jego kancelarii co prawda odpowiadającego za, za, za kwestie prawne w kancelarii prezydenta Zbigniew Boguski jest szefem e, kancelarii natomiast dobrze żeby się do tej sprawy odniósł pan prezydent zwłaszcza że że ta sprawa może eskalować, zwłaszcza kiedy okaże się faktycznie, że pan prezydent, i wciąż czekam na powody tej odmowy, nie będzie przejmował ślubowania od kolejnej pod kolejnych sporo sędziów e, i dojdzie do sytuacji, że ci sędziowie e, decyzją koalicji, e, która się powoła na odpowiednie zapisy prawa, będą składali ślubowanie przed marszałkiem Sejmu i przed notariuszem. Znaczy, ja sobie wyobrażam, że wówczas środowisko Prawa i Sprawiedliwości, a z tym środowiskiem wiąże pana prezydenta i jego środek, no, będzie absolutnie podnosiło larum, że, że część sędziów e, składa ślubowanie przed prezydentem, a część przed marszałkiem Sejmu. Więc jest znów sytuacja taka, z której e, trudno wyjść e, i czekam na oficjalne wyjaśnienia kancelarii. No wcześniej pan minister Bogucki mówił, no, może powiem tak, w ostrych słowach krytykował ten pomysł, o którym, o którym właśnie przed chwilą pan wspomniał. No, no i jakie mogą być tego konsekwencje? Bo ja zakładam, nie wiem czy pan także, że rząd czy marszałek Sejmu znajdą jakieś rozwiązanie w sprawie ślubowania, bo ze względów politycznych powinno do tego dojść. Zgodzi się pan ze mną? Tak. rząd czy, szkuje, czeka... czy rząd będzie czekał? Czy Sejm będzie czekał? Marszałek będzie czekał? Na razie będzie czekał. Pytanie, czy traktować to jako takie czekanie długie, czy też nie, bo z tego, co ja słyszę, to żadne decyzje w tej sprawie po tym ślubowaniu dzisiejszym w koalicji nie zapadną do końca tego tygodnia. Znaczy, Rząd wychodzi z założenia, że Idzie okres świąt, kilka dni wolnego, więc nie ma co wszczynać dodatkowych awantur, takich spraw, które mogą rozkołysać te, te nastroje polityczne. I po świętach będą podejmowane decyzje, co dalej. Ale tak jak ja, tak jak pani redaktor i nasi słuchacze, tak samo koalicja oczekuje na te oficjalne wyjaśnienia. I znów oczekuje tych wyjaśnień od pana prezydenta, a nie tylko od pana Zbigniewa Boguckiego. Zwłaszcza, że to, to też jest interesujące, bo e, e, e, słyszałem pewien dwugłos w Kancelarii Prezydenta. W tej sprawie, ponieważ w swoim programie w Wirtualnej Polsce gościłem około półtorej tygodnia temu rzecznika kancelarii prezydenta pana Rafała. Leśkiewicza. I tenże Rafał Leśkiewicz powiedział mi, że prezydent najprawdopodobniej przyjmie ślubowanie od sędziów Trybunału Konstytucyjnego. i Nie było mowy o tym, że będzie to robił selektywnie. Znaczy, rzecznik zgodził się ze mną, że to ślubowanie musi być przyjęte przez pana prezydenta i prezydent najprawdopodobniej to uczyni. Wiem, że ta wypowiedź wywołała mocne zamieszanie w sprawie i Sprawiedliwości, bo politycy tej formacji uważają, że prezydent, no, teraz będą musieli zmienić zdanie, bo prezydent postanowił przyjąć ślubowanie od dwóch sędziów, ale jeszcze nie tak dawno mówili, że prezydent nie powinien przyjmować ślubowania od kogokolwiek z wskazanych przez koalicję sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Więc ta narracja ze strony Prawa i Sprawiedliwości też do końca jednoznaczna nie jest. Co więcej, pan Krzysztof Szczucki, poseł Prawa i Sprawiedliwości, prawnik, wykładowca powiedział, że prezydent powinien przyjąć ślubowania od wszystkich sędziów, a jeśli miałby mówić inaczej, zgodnie z linią narracyjną partii, no to nie mógłby spojrzeć w oczy swoim studentom. Także to jest ciekawa sytuacja pokazująca, że w samym środowisku PiS nie wszyscy chcą iść za tym głównym, oficjalnym przekazem, który idzie na całkowite zderzenie z, z rządzącą koalicją i które no, powodowałoby albo przeciągałoby paraliż w tej instytucji, w tej niezwykle ważnej instytucji, jaką jest Trybunał. No, Michał Dworczyk mówił, że safe to całkiem dobry pomysł. D powiem więcej. Mariusz Błaszczyk pod koniec ubiegłego roku mówił, że safe to dobry pomysł, więc yy, no to no, przynajmniej dwugłos albo wielogłos w wielu sprawach. Michał yy, no, dworczyk. Jest faktem. Głównej linii narracyjnej partii został absolutnie zmarginalizowany, ukarany, więc y, to jest przykra konstatacja pewnie dla naszych słuchaczy również, ale powiem państwu, że w partiach politycznych najważniejsza jest spójność przekazu i narracja. Czy ona się trzyma faktów czy nie, to już jest kwestia wtórna. No tak i czy część prawdy to też prawda, bo jeżeli słyszał pan od pana ministra Leśkiewicza, że pan prezydent y, zaprosi do siebie sędziów, no to nie padło, że dwóch, no ale zaprosi. Wie pani co, ja usłyszałem od ministra Rafała Leśkiewicza również to, że pan prezydent Nawrocki spotka się z Donaldem Trumpem i przygotowania do tej wizyty trwają. A, właśnie. a do tego spotkania nie doszło, więc należy może nie wypuszczać drugim uchem to, co mówią do jednego ucha politycy, ale należy mieć do tego duży, duży dystans. Zresztą dzisiejszy dzień prima Aprilis pokazał, że nie we wszystkie wpisy i wypowiedzi polityków, nawet tych kluczowych, warto wierzyć. A może to jest konsekwencja weta w sprawie Safe i tego w sprawie KPK, które pan prezydent szczególnie boleśnie odczuwa? I tutaj. I, i, i, będzie, i będzie chciał nieco złagodzić ten obraz. Znaczy nawet jeśli, to ja bym nie chciał, żeby naprawdę tak y, ważna instytucja, chociaż absolutnie zbrukana przez ostatnią dekadę, jaką jest Trybunał Konstytucyjny, stawał się jakąś kartą przetargową w tych rozgrywkach politycznych, że prezydent będzie kalkulował na zasadzie, ok, zawetowałem unijny safe, no to teraz przyjmę ślubowanie od kilku sędziów. Znaczy jeśli takie myślenie byłoby w Pałacu Prezydenckim, to dla państwa byłoby to druzgocące i wciąż no, czekamy, na, czekamy na wyjaśnienia ze strony Kancelarii Prezydenta. Niemniej spór o Trybunał Konstytucyjny, który kolejną odsłonę obserwujemy. Z pewnością nie zakończy się by, po przyjęciu dzisiejszych ślubowań. Tylko będzie skalował y, po prostu. I sam czekam na to, y, jaki wariant plan B, plan C zaproponuje koalicja rządząca. No tak, bo nawet jeśli pan prezydent przyjmie ślubowanie, to czy dziś dałby sobie pan... No dobrze, nie będę tak rady... radykalnie... Cokolwiek uciąć, że pan y, y, y, Święczkowski... Bogdan Święczkowski, prezes pełniący obowiązki albo, no dobrze, prezes Trybunału Konstytucyjnego normalnie wpuści sędziów do pracy, będzie wyznaczał do posiedzeń i tak dalej, i tak dalej. No to jest ciekawe, bo w ogóle obecne kierownictwo Trybunału, pan Święczkowski, e, o którym pani wspomniała, e, uznaje, że w ogóle obecna koalicja nie powinna wskazywać nowych e, sędziów Trybunału Konstytucyjnego. A dlaczego? Taki wniosek złożyli posłowie Prawa i Sprawiedliwości, że byłoby to niezgodne z obowiązującym prawem i z tego co wiem, to kierownictwo Trybunału Konstytucyjnego, które pochodzi ze środowiska Prawa i Sprawiedliwości, też tak uważa. Mówi pan o tym wniosku złożonym przez Prawo i Sprawiedliwość przeciwko własnym rozwiązaniom? To o tym pan mówi? Dokładnie mówię o tym, więc sami państwo widzicie, jak ta sprawa jest zawiła i jak można w tej sprawie zmieniać zdanie. Natomiast nie wiem, co się wydarzy, kiedy Karol Nawrocki przyjmie to ślubowanie. Nie wyobrażam sobie, że po tym przyjęciu ślubowania ci sędziowie Trybunału Konstytucyjnego nie mieliby prawa wstąpić do budynku. No to już by była sytuacja z gatunku tych anarchistycznych wręcz. Więc tak, tak, takiego scenariusza nie przyjmuję. No tak. Minister Żurek twierdzi, że wszyscy sędziowie muszą objąć stanowiska. Nie chcę sobie nawet wyobrażać chaosu, który powstałby potem, gdyby część z nich, tych, ta pozostała czwórka jednak przyjęła ślubowanie w inny sposób, czy złożyła ślubowanie w inny sposób. Ehm, no dobrze. To jeszcze sondaż, który macie na swojej stronie. Najnowszy sondaż United Surveys. Koalicja Obywatelska prowadzi 31.1. PiS 23.3. Ehm, co my tu mamy zaraz, zaraz, bo się zgubiłam trochę, no PSL wyżej niż zwykle, to może to. Najważniejsze jest, najważniejsze jest to, co wynika z tego sondażu, że tak naprawdę właśnie głosy ludowców... A po kolejnym rozdaniu parlamentarnym miałyby decydować o tym, jaka koalicja powstanie. To znaczy ten blok koalicyjny dzisiaj wedle tego badania ma 230 mandatów w Sejmie i blok prawicowy również ma 230 mandatów, więc ten jeden głos chodby, przedstawiciela PSL-u mógłby zdecydować o tym, która koalicja będzie rządzić. Oczywiście jest to badanie przeprowadzone długo, długo przed wyborami parlamentarnymi, ale zostało opublikowane w ciekawym kontekście, bo dzisiaj spotkanie czy debata otwarta Władysława Kociniaka kamysza z Mateuszem Morawieckim, jak powiedział Dariusz Klinczak, minister z PSL, to będzie taka debata która wskaże, który z tych polityków też może bardziej skutecznie zabiegać o głosy wyborców w centrum, co jest, co jest bardzo ciekawe, że PSL sytuuje Mateusza Morawieckiego jako przedstawiciela centrum, mimo że Mateusz Morawiecki jest wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości, które kierownictwo tej partii uważa, że mitycznych wyborców w centrum nie ma. Mateusz Morawiecki uważa, że jest. No ale jest to jest też bazą, będzie... bazą politycznego sporu wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Ten, to twierdzenie, że centrum nie ma, Mateusz Morawiecki rzeczywiście uważa, że jest nie po to jeździ po kraju, żeby poznawać piękne zakątki naszej ojczyzny, tylko po to, żeby sprawdzać na jaki ruch polityczny może sobie pozwolić. Zgadza się. Mateusz Morawiecki też w dość ciepłych słowach wyraża się o Władysławu, Władysławie Kosiniaku-Kamyszu i w partii. Były takie pogłoski, plotki, że, że Mateusz Morawiecki będzie próbował zbudować coś swojego. Być może w, mając na uwadze przyszłą ewentualną współpracę z, z obecnym liderem PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, żeby była jasność, polityce psl podkreślają to nieustannie i twardo, że żadnych rozmów o współpracy z, z, z prawem i nie ma, ale nie ma dzisiaj. Zobaczymy, co będzie w roku przyszłym i w którym miejscu będzie na polskiej scenie politycznej Mateusz Morawiecki. No, Ja mogę zdradzić, że przeprowadziłem w tym tygodniu bardzo duży wywiad z Mateuszem Próż Morawieckim. Już na koniec, proszę. Mhm. Tak, który u, u, u, ukaże się jutro rano w wirtualnej Polsce. Tam Mateusz Morawiecki nie tylko odnosi się do tego, czy mityczne centrum istnieje, czy nie. On uważa, że tak, ale również krytykuje pewne nurty w sprawie sprawiedliwości, które jego zdaniem w tej formacji szkodzą i wpływają na to, że partia ma Dużo słabsze notowania niż jeszcze w wyborach w 2023. No to jeszcze króciutko, bo muszę zapytać, będzie szedł do wyborów solo czy w zespole? Będzie szedł do wyborów z Prawem i Sprawiedliwością, natomiast jako również szef nowego stowarzyszenia, które ma powstać po świętach wielkanocnych, to też mogę ujawnić, że Mateusz Morawiecki takie stowarzyszenie zakłada, już jest o tym przekonany, mimo że nie podoba się to części polityków PiS, ale zapewnia mnie w rozmowie, że z Prawa i Sprawiedliwości wychodzić przynajmniej na razie nie zamierza. Nazwa centrum już zajęta, jestem ciekawa co dalej. Michał Wróblewski, Wirtualna Polska, dziękuję panu bardzo. Dziękuję, kłaniam się. Wszyscy sędziowie muszą objąć stanowiska. To odpowiedzialność za państwo, panie prezydencie. Proszę się ogarnąć, mówi minister Żurek. Nie sądzę, żeby to były właściwe słowa na tę chwilę, bo zaognianie temperatury czy podnoszenie temperatury sporu nikomu się teraz nie przyda. I wracamy do tematu zaprzysiężenia dwojga sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Jednym z nich jest Dariusz Szostek. Posłuchajmy, co mówił podczas spotkania z dziennikarzami chwilę przed wyznaczonym przez pana prezydenta Karola Nawrockiego terminem spotkania. Trybunału Konstytucyjnego nie chce poza prawnymi aspektami komentować jakichkolwiek decyzji politycznych zgodnie z Konstytucją Trybunał Konstytucyjny ma 15 sędziów. I każdy skład, który nie ma 15 sędziów jest składem wadliwym. Panie sędzio, a pan liczy, że kolejne osoby zostaną zaproszone, kolejni sędziowie? To pytanie już do p, p, kancelarii pana prezydenta. Zgodnie z konstytucją ma być nas 15 <śmiech> osób i 6 osób zostało wybranych 13 marca na sędziów Trybunału Konstytucyjnego. A co za tym idzie, to jest aktualny skład Trybunału Konstytucyjnego. Zgodnie z wyrokiem Trybunału z 2015 roku prezydent ma obowiązek e, odebrać e, ślubowanie. Pan czeka na wypełnienie tego obowiązku? E, tak, prezydent ma obowiązek odebrać to ślubowanie. Dziękuję państwu. A, co pan dostał w zaproszeniu? Zaproszenie na ślubowanie czy na rozmowę? Na ślubowanie. Dziękuję państwu. Dziękuję To było oczywiste, że pan tutaj dzisiaj przyjedzie. To jest też obowiązek.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 Ten Trybunał powinien funkcjonować. Ale no bo gdyby pan nie przyjechał, no to tym samym Moim, zrobić... obowiązkiem, moim obowiązkiem jest, do czego się zobowiązałem, także zgłaszając się przy wyborze do... Dariusz Szostek zostanie dziś y, y, y, sędzią Trybunału Konstytucyjnego już y, zgodnie z wszelkimi regułami. Złoży ślubowanie wobec pana prezydenta. Reklama